crazy i like that you like that so let's be crazy the contact impact i want that daily our breath getting deeper deeper lately i like that baby cause i can't get enough No sé qué no le es suficiente. tan mal de la mente. Cuando estás solita, que entre música para ponerle el ambiente. Y ella, ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Ya, le busco otro trago por si tenías sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el jet. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar lo quiere recordar bebi yo que de entrar Godzina siódma, pięć po siódmej w Gdyni, Piotr Grzywacz, jeszcze raz zaczynamy ten program. Niestety troszkę inaczej niż planowaliśmy, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaprezentuję państwu na początku klip z mojej rozmowy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej i potem powrócę ponownie, bo tu mieliśmy duże kłopoty techniczne. Ten klip nie chciał nam się grać, nie chciał nam grać w tym naszym se Tutaj sam broadcaster elektronicznym mikserze, ale mamy rozwiązanie, więc teraz Państwu zaprezentuję ten klip, a potem po piosence powrócę i postaram się go omówić. Także proszę o chwilę cierpliwości. Startujemy z klipem, którym nam nie chciał się tutaj dla Państwu pokazać. W połowie znikał, w takiej to połowie, kiedy Speaker na taśmie mówił, że nie mogę, że nie może. Także bardzo zabawny. Witamy w Urzędzie Patentowym RP. For English press One. W o jakość naszych usług rozmowa będzie rejestrowana. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy zakończyć połączenie. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na pytania kierowane do Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Państwa danych osobowych proszę wybrać 7. Prosimy do nowo wybrać temat rozmowy. Jeżeli chcesz wybrać numer wewnętrzny, wciśnij 0. Faks wybierz 2. Informacje jak dokonać zgłoszenia wybierz 3. Pełnomocnictwa wybierz 4. Departament orzecznictwa. Wygotuj numer sprawy spornej S. E i wybierz 8, aby połączyć się. Musimy to nowo wybrać temat rozmowy. wynalazku numer P.427832 427832 tak 427832 Jaka jest nazwa tego wynalazku bo ja tam pięć do państwa Dzięka Arte Słucham. Słucham Już wiemy więcej, więc ja pana po prostu przełączę do, do koleżanki, bo może ona będzie miała jakiś lepszy pomysł na to jak to znaleźć. P.427832 No i ja to wpisuję i niestety nie wychodzi mi <śmiech> No także płatność panu... przyszła, ale ja dokonałem płatności, także. Dobrze. Zaraz panu. przełączę panu Dziękuję. Lepiej panią słyszę, ale jest taki jakiś pogłos tutaj. No to nie wiem dlaczego. Elektronicz... to jak można ją wydrukować? 1914 Bezpieczny system transferowania danych. W nawiasie KBSTD. Tak. Z dużymi literami pisane Jeszcze tam pani napisała, że pod y, y, z zastrzeżeniami i opisem musi być mój podpis? Tak, tak. Znaczy, to tak, to są wymogi formalne, że właśnie opis wynalazku i zastrzeżenia powinny być podpisane przez zgłaszającego. No ja czytałem ustawę, tam nic nie było, składałem. Ale to nie, nie w ustawie jest mowa. No. no. na i żaden nie jest podpisany, to wszystko mi państwo odeślecie? Tak. Nie, ale to, to tutaj Pan nie płacił za strony, tylko Pan zapłacił za samo zgłoszenie. Płaciłem za każdą stronę 20 zł, proszę Panią. Teraz zobaczę, ja tu mam napisane 500, to co Pan płacił, to ma Pan... Było policzone, że powyżej 20 stron za każdą następną stronę 20 zł, a ponieważ jest... Ponieważ I pan jest... został zwolniony z opłaty, tak jak ja z tego co ja wierzę, co ja widzę. 80%? Tak. I miał pan zapłacić 510 złotych i pan zapłacił te 510 złotych. Tylko że to wynikało na podstawie stron, które państwu przedstawiłem, tak? Że była y, za pierwsze 20 stron jest chyba 520 złotych czy coś i za każdą następną stronę 20 złotych, tak? I tak, potem tak. to było pomniejszone o 80%, zgadza się? Tak, 80%. Tak, pan został w tej kwocie zwolniony. No i teraz wie pan do czego zbierzam. No to wie pan, to już to wtedy ja nie wiem co będzie, tylko pan musi to przepisać. To ja nie wiem ile panu tych stron wyjdzie, jak pan y, przepisze. Czy panu wyjdzie tyle samo, czy mniej to już, to już urząd będzie oceniał. No, no to, to, bardzo... to, to będzie oczywiste, że, że ja będę pierwszy oceniał, bo ja będę wpisywał do komputera i na pewno będzie mniej. Ale to musi być tożsame po prostu. Ta, te, ten opis i zastrzeżenia mają być tożsame z tymi, co pan nadesłał w dacie zgłoszenia. No to czy muszę na każdej stronie zmieścić tylko tyle, co jest na kartkach papieru, tak? Nie, nie, to chodzi o treść, że mają być tożsame pod względem treści. Nic tam nie może pan ani dodawać, ani, ani odejmować, że tak powiem. No tak, ale teraz byśmy przeskoczyli na inny temat. No nie, to pan nie zgadza się z treścią tego postanowienia mojego, czy bo jakie pan ma tutaj jakieś wątpliwości? Zapłaciłem za tyle i tyle stron, bo żeście państwo to przyjęli i obliczyli, że jest wszystko zgodne, więc żeście wysłali mi rachunek, bo gdybyście nie zgodzili się z tym, to byście od razu mi wysłali to zawiadomienie o przepisanie i dopiero rachunek, a z tego wynika, żeście to zatwierdzili. Zostało to przyjęte i potem teraz są jakieś tworzone nowe sprawy proceduralne, z których widzi Pani, no, jest to, że będzie mniej stron, jak będzie z płatnością? No z płatnością nic nie będzie, będzie tak jak jest, tak jak Pan wniósł, 510 zł. Ale będzie mniej stron na, na maszynie. A tego to ja nie wiem, to dopiero jak Pan przyśle to się okaże. No ale ja wiem, bo ja piszę codziennie na stronie i, i, i na kartkach i na maszynie, więc pytam się Pani, co będzie, jak będzie mniej stron. To ja nie wiem co będzie, nie odpowiem panu na to pytanie. Mm -hmm. Rozumiem. No więc yy, zdaje sobie z Pani sprawę, że to jest. Yy, że wprowadzenie tego do komputera, yy, gdzie wszystkie komputery są kontrolowane, tak jak pani czytała, ten. Pani nie czytała tego wniosku. Jakiego wniosku? Tego dokumentu, który pani ma przed sobą. Pani nie czytała tego wynalazku. To jest wniosek o zarejestrowany? Za jest nie, nie czytałam, nie, nie. Więc to jest dokument, który ma zabezpieczyć. Powiedz Panu, że nawet bym miała trudności z odczytaniem tego, bo to jest bardzo tak napisane no niewyraźnie. Ja nawet nie wiem, co tu jest. No no rozumiem, rozumiem, rozumiem. Przyjąłem uwagę. Więc, a, ale mimo to, jak przy, przyjdzie na maszynie, to Pani przeczyta? Tak. Rozumiem. Bo teraz Pani nie może przeczytać. Nie, nie mogę tego odczytać, niestety. To jest tak niewyraźne, że... To skąd Pani będzie wiedziała, czy jest tożsame? No to jakoś sobie tutaj poradzę. Może ktoś mi pomoże w odczytaniu tego. No, mi się wydaje, że tutaj to jest, to jest jakaś to jest specjalne proceduralne działanie, bo sama Pani widzi, że no to, to są żarty, sama się Pani śmieje z tego, co Pani mówi. No. Więc no dobrze, ja to przepiszę, tylko wpisanie tego do komputera powoduje, że, że to zostanie zabrany, ten, ten, ten wynalazek zostanie ukradziony, ponieważ wszystkie komputery są kontrolowane, co jest napisane, bo w tym opracowaniu i dlatego to zostało napisane na, w ręku ręcznie, żeby nikt tego nie mógł ukraść. Bo teraz jeżeli to się wprowadzi do komputera, to zostanie to przejęte. I nie będzie możliwości stworzenia bezpiecznego. Niech pan przypisze. No ja no, dziękuję pani za sugestie. pani jest bardzo pomocna, tylko tam gdzie nie trzeba. Więc yy, ja to zrobię i to do, do państwa przyślę, ale tylko tutaj nagrywam tą rozmowę, żeby Państwo z tego zdawała sprawę, o co Pani mnie prosi, że pani odbiera w Polsce około 1 miliarda dolarów ochrona internetu i wartość tego wynalazku i poprzez pani tutaj działania to zostanie sabotowane, dlatego tyle pani mówię, a oczywiście zastosuje się do wymogów, które są, jak pani czyta swój, swoje pismo, nadesłanie. Ma pani to pismo przed sobą? Chodzi o Panu o postanowienie moje tak. tak, mam. I taka pani wrażliwa jest na błędy, to nadesłanie dokumentacji i co tam się dzieje dalej? To jest dokumentacja zgłoszenia. Opis i zastrzeżenia to jest dokumentacja zgłoszenia. Nadesłanie na, na, na, na, dokumentacji, co potem jest? tam dalej co jest? Wymieniony rodzaj dokumentów, które trzeba nadesłać. Skrót opisowy lasku. Nawias jest, tak? Tak, tak. Jest pauza. Ja mam w nawiasie. Ale jest pauza, jeżeli ja, ja jest, po, po, w szkole morskiej studiowałem i znam bi biurowość i pisanie pism zaraz po nawiasie nie stosuje się pauzy, czyli wolnej przestrzeni na końcu Pani ma poprawnie na początku Pani ma z błędem, jak Pani już taka wrażliwa jest na błędy a na pewno Pani nie popełniła błędów, tylko w Pani systemie siedzą, obserwują i dlatego jest tak zrobione rozumie Pani? 336 jest dobrze napisane pod koniec zdania a pierwsze dwa są niepoprawnie bo są z pauzą no i dziękuję, nagrywałem tą rozmowę, tylko pani mówię, postaram się to, do, to nadesłać. Do, do no, usłyszenia. Dobrze, do usłyszenia. No więc tak to mniej więcej wygląda. Udało nam się to odtworzyć i za chwilę postaram się omówić, co miało miejsce. A teraz y, piosenka dla państwa.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 Wygląda. Wynalazek przysłałem, wysłałem do Polski po raz pierwszy z Kanady. Z tego, co pamiętam, w kwietniu albo w maju, to będzie już rok prawie dyskusji moich z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej w Warszawie. Najpierw przysłałem wszystko i wyjaśniłem, dlaczego tak zrobiłem. Byłem w Warszawie osobiście, Osoby, które to przyjmowały, powiedziały, że to jest ok poprawne. Zostało wszystko przeliczone, opieczętowane, zatwierdzone. Została przysłana opłata. Yy, za do 20 stron tam chyba jest 520 i potem za każdą stronę jest 20. Było około 100 stron, yy, czyli to jest system całkowicie bezpieczny, który zabezpiecza przed jakimkolwiek włamaniem, hakowaniem się tego, co się cały czas odbywa tutaj w moich instrumentach, które używam. I dobrze wiedzą ci, którzy to czytają, że ten dokument został sporządzony tylko w jednym oryginalnym egzemplarzu, żeby nie było możliwości ukradzenia tego. Więc zamknąłem się w domu bo to już do, do tego trzeba było dojść. Siedziałem przez trzy dni non-stop, pisałem, spakowałem się, pojechałem do Warszawy i zawiozłem. I to było bezpieczne. Teraz każą mi to wszystko wpisać do komputera, co spowoduje, że wynalazek zostanie, dostanie się w ręce niepowołane. Dodatkowo wiadomo jest, że ten notatki, do tego wynalazku, są tak sporządzone, że wszystko jest we fragmentach podzielonych, że nawet jak to się znajdzie, bo są podzielone na frazy, litery, nawet litery są pocięte, tak żeby nikt tego, tej, tego puzla, tej małej główki nie, nie odczytał. Natomiast jest pewien klucz, który, bo jest matryca, do której można to włożyć i to można odczytać. Tylko na tym poziomie, jak ja to stworzyłem, to w matrycy może napisane być dzień jest bardzo piękny dzisiaj. Natomiast na zdanie odtworzone może być dzisiaj jest bardzo piękny dzień. To już jest różnica. Więc dobrze wiedzą oni, że nie będzie, będzie trudność dokładnego odtworzenia krok w krok, tak jak wymagają. Dodatkowo nie było podpisów. Natomiast ja składam również podanie o stowarzyszenie, za, za zarejestrowanie stowarzyszenia w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku i tam właśnie brakowało podpisów pod statutem, które trzeba uzupełnić, żeby ten związek, żeby te stowarzyszenie zostało zatwierdzone. Więc y, rozmowa ta z tą osobą, bo na początku była rozmowa cicha z Warszawą, daleka, było słychać takie echo, tak jak w Warszawie działają systemy, a potem był bliski głos, bezpośredni, dob dobre połączenie zupełnie na innym aparacie i w międzyczasie nastąpiło przełączenie z systemu do jakiegoś agenta, który już od dwóch lat prowadzą ze mną tę dyskusję i wymagają nowych, nowych, rzeczy niestworzonych. Opóźniając, kradnąc, nie przywożąc dokumentacji. Została zamówiona dokumentacja z Kanady, żeby potwierdzić czas powstania tego wynalazku w Kanadzie, bo to już prawie rok czasu, prawie dwa lata można powiedzieć, bo to było w, w styczniu. W styczniu był złożony w Kanadzie w ubiegłym roku więc chciałem tę wcześniejszą datę, żeby była zaakceptowana, więc wystartowałem o tak zwany prioryty dokument, zapłaciłem pieniądze i ten dokument, niedokładnie związany z tym wynalazkiem, ale z maszyną, bo tam jest pięć wynalazków, miał być przysłany, bo nie chciałem, żeby wysyłali, bo to jest wynalazek dotyczący internetu, a cała korespondencja w kilku przypadkach została po prostu ukradziona, co Poczta kanadyjska mnie przeprosiła i nawet zwróciła 56 dolarów. To jest bardzo unikalne, żeby w Kanadzie coś ktoś zwrócił i przeprosił. A jednak, no tak to się mniej więcej układa, tak się okrada państwo polskie i... Tak się traktuje moją osobę, dlatego też nie chciano, żebym mógł puścić to nagranie tutaj, bo tam jest ewidentny dowód, po prostu ta kobieta się naśmiewa ze mnie, stawia przede mną zadania, o których ja wiem, że wykonywałem w innych zajściach, czyli tłumaczy mi, że doskonale zna mój, moje portfolio, bo mówi do mnie zdaniami normalnie z mojego portfolio o maszynie, o pisaniu, o wydruko, wydrukowaniu, czyli nie mówi, że może być napisany na maszynie, ręcznie albo wydrukowany. No ale musi być najpierw do komputera wpisane, to jest logiczne. i ona tam specjalnie to powtarza, że wydrukowany. No ale skąd? Jak trzeba wpisać? To znaczy, że muszę wpisać do komputera, żeby mogli ukraść. Najbardziej prawdopodobne jest to Rosjanie albo Chińczycy, ponieważ Amerykanie i Kanadyjczycy to już mają a Polacy też to mają. Albo może to być specjalny świr taki zrobiony przez jednych i drugich, żeby po prostu, któż to może wiedzieć, żeby po prostu mnie popognębić i, i tak jak teraz tu miałem przygotowany piękny program i wychodzi kicha i oni wiedzą, że to mnie bardzo stresuje i boli i ścina z energii, ale robią wszystko tak właśnie krok po kroku, mnie wykańczają, molestują. Dlatego też cała dokumentacja została wczoraj wysłana do Rzecznika Praw Obywatelskich. I teraz tutaj mamy następne telefony. W międzyczasie od tygodnia rozpoczął się remont. Powiedziano, że będzie trwał trzy dni. W poniedziałek już ma być to borowanie i walenie młotami skończone. I oczywiście się nie skończy. I zawsze też w Kanadzie tak było, że jak do czego się dochodziło i tak dalej, to robili nagle remont albo renowację domu obok, albo renowację chodnika z przodu, gdzie po prostu smrodu, smoła. No to są te systemy tego, tego kanadyjskiego też rozwiązania podobne, bo oni sobie tutaj trikują. I naśmiewają się w żywe oczy, widzieli, widzieli Państwo się naśmiewają i stawiają zadania, które są niemożliwe, zaprzeczają sobie zdanie po zdaniu, bo mówi, że nie może odczytać, a wymaga, żeby było identyczne z tym, co jest tam, a jak będzie wiedziała, że jest identyczne, jak nie może rozczytać, więc Masło Maślane, Catch 22. Ale to ich to w ogóle nie przejmuje, bo już takie z domu mi kradli rzeczy. Kradli mi rzeczy tam z urzędu patentowego super bezpiecznego. CDs mi ukradli. Wystąpiłem do policji, chciałem zrobić dochodzenie, no to chcieli mnie do więzienia zamknąć i wyganiali mnie z komisariatu i robili sobie dowcipy. Ja mówię po angielsku, chciałem zgłosić ukradzież dóbr. Czyli I would like to mm, uh, report the lost stolen goods. I, i komisar, komisarz jakiś taki poważna osoba do mnie mówi przez telefon Are you, Do you want to report stolen boots? Yeah? In takim brytyjskim akcentem, czyli że ukradzione buty, takie buciki dochodzenia chodzenia po, po śniegu. Boots, ja mówię stolen goods. On mówi Stolen boots <głos> I tak po prostu sobie lecą ze mnie. No ale cóż, no jak ja mówię, to się dzieje od dwóch, trzech lat, więc w tym wypadku jest jeszcze bardziej przykre, bo to jest okradanie Polski. Gdzieś tam ktoś szmalet wziął. Najbardziej to jest prawdopodobne, że Rosjanie albo Chińczycy, bo nie mają do tego dostępu. No i tak to, się, tak to się gra z człowiekiem, wykańcza się go i bankrutuje. Czyli na tym etapie jest nasz internet, którego jest warty 1 miliard, to znaczy budżet amerykański 1,2-1,3 miliarda dolarów, czyli kwantylion. A obliczyłem, bo wziąłem wszystkie kraje, policzyłem ile się wydaje na bezpieczeństwo internetu to wydaje się około 1 miliarda, jednego kwantyliona. I ten wynalazek by to rozstrzygnął, a jednocześnie odsunąłby tych wszystkich wampirów, który, którzy biorą pieniądze za bezpieczeństwo, a jednocześnie tego bezpieczeństwa nie ma i kontrolują wszystko i kradną wszelkie pomysły, jakąkolwiek działalność, jak ja wychodzę z interesem, proponuję dobre warunki, to oni są 40 razy silniejsi, zaraz pojawia się tam jakiś bubek i propoluje lepsze warunki, bo na tym polega właśnie kontrolowanie e-maili i wszystkiego, telefonów. I tak to wygląda i nie ma z tego wyjścia. Jak ktoś się zdenerwuje albo coś, no to do więzienia go wsadzają, bo mają powód i wszystko robią tylko, żeby rozświecić człowieka i żeby potem zamknąć gdzieś, a dodatkowo ja jestem chory, no to jeszcze mają większą, łatwą rzecz, bo mogą sobie wodzić mnie za nos jak chcą. No to tyle na temat wynalazku naszej przyszłości, bo pieniądze wszystkie miały iść do ludzi. Miały być dla ludzi, nie dla mnie, bo ja sobie wymyśliłem tworzenie tej bezpiecznej wioski, gdzie można byłoby przetrwać koniec świata, żeby chociaż parę osób ocalić, taką arkę. Takiego tutaj się kreowałem na Mojżesza, no bo tylko tą kulturę znam i to mi pasowało. No, ale niestety, no, nie ma szans. Zostaliśmy okradzeni ponownie, i tam ci siedzą, się śmieją, i fajno jest. A teraz muzyka. Muzyka. Muzyka. Ciele. Maladile Shururur Rameya Jalem Jalem Także było w miarę, w miarę nie najlepiej, no, biorąc pod uwagę mnie przed mikrofonami, no bo ra jest raczej nie najlepiej, paskudnie, no, a teraz będzie jeszcze gorzej, bo ściągnęli ze mnie całą energię, wykończyli mnie i dobrze wiedzą dokładnie jakie nuty, jakie struny uderzyć żeby wywołać u mnie jak najwyższy poziom bólu i stresu i to ich właśnie raduje. Sadystyczne takie pastwienie się i przemoc wszelkiego rodzaju mentalnego w akcjach tylko dlatego, że zgłosiłem, że mnie okradli, wskazałem kto jak udowodniłem i musieli się odkryć i pokazać, że cała ta historia z demokracją i w ogóle to jest jeden y, wielki śmiech. I to, że ja odkryłem i to mówię, opowiadam wszystkim, to też mi powiedziano, że odbiorą mi każdą przyjemność w życiu i zniszczą mnie jak po prostu w każdy możliwy sposób. Tak w dyskusjach mi przekazano y, na przystankach, tu i tam, w różnych rozmowach, chcąc właśnie... Y, Ukarać, ukarać, nie zabić, ale pastwić się po prostu i męczyć, bo y, zabicie byłoby za proste. A jeszcze się może niewolnik przyda. Tutaj mamy historię teraz z pani Dulkiewicz. Jak napisaliśmy na naszym ostatnim, y, w naszym ostatnim podpisie, pod nasz program radiowy y, wynikało z tego, że y, y, toczy się walka i śledzenie, kontrolowanie opozycji, czyli podsłuchy i tak dalej. Każdy możliwy ruch toczy się teraz przeciwko opozycji, żeby nie została przejęta władza, a z drugiej strony obserwujemy poważne pęknięcia w bloku władzy. To nam się to pięknie tutaj pokaże, bo już zaczynają się wylewać i opinia publiczna zostaje pełen obraz tego, co się tutaj e, dzieje w tym kraju, więc e, w przypadku pani Dulkiewicz, jak to wygląda? Oczy, oczywiście e, śledzą ją, obserwują i koronnym tego przykładem było to, że poszła do sklepu, kupiła alkohol i od razu to już poleciało na internet. E, zrobiąc z niej alkoholiczkę. Nawet prezydent Duda się wypowiedział, żeby jeszcze dać większego e, e, tempa temu, żeby więcej osób zaczęło na to oglądać i czytać, dowiadywać się, broniąc je, jej. No to e, właśnie dał jej taką reklamę, broniąc jej, mówiąc, no co to, nie można być alkoholiczką w naszym kraju na przykład? Tylko to powiedział w sposób dyplomatyczny. Więc kontrola opozycji jest i wszyscy są na pręgierzu, żeby nie doprowadzić do zmiany władzy. Więc zjednoczone siły of resistance, siły oporu muszą sobie z tego zdawać sprawę i o co walczą. Nie może się teraz kłócić o marchewkę czy o pietruszkę, bo chodzi o wolność, prawdę i demokrację. Trzeba tych, którzy tak robią, no, w jakiś rozsądny, mądry, demokratyczny, wspólny sposób odsunąć. Ten bardzo zły trend, nurt prawicowy, który w naszym wypadku ma również obraz antysemicki i przemocowy, wulgarny, najgorszy, rozpoczątkował się, zapoczątkował się z panem Benjaminem Nataniachu, który też jest oszustem i, i osobą, która była wielokrotnie, e, przynajmniej przygotowania były do, do karania i o posądy, ale już też miał pewne wyroki. No, oczywiście to są tego typu najgorsi, jak państwo później usłyszą, helperzy, którzy będą kłamali do końca, ślizw zaparte i e, od tego to się zaczęło, i, który nienawidził Baracka Obamę i zrobił wszystko, żeby go usunąć, i potem doszedł do niego, do niego Donald Trump, który jest no w ogóle kwintesencją bandytyzmu jakiegokolwiek, i w tym też kierunku się posuwał i posuwa już obecny rząd e, polski. Także e, tak to, e, taka ta fantastyczna trójca która niby coś tam rozgrywa, walczy i tak dalej, ale chodzi głównie o szmalec i zostanie przy władzy. Ale są pęknięcia, wiele informacji się ujawnia. Dzisiaj też zostanie powtórzonych, bo ja nic nie ujawniam. Ja siedzę w domu i uciekam przed y y sferami ludzi. Muzyka się włącza. Sama z siebie. O, y muzyka się włącza włączyła sama siebie. Może i to nie jest sama siebie, może to i moja wina. Więc yy, damy sobie tutaj do podkładu tą pioseneczkę. Tą pioseneczkę sobie yy, wyrzucimy. Więc yy, tak, tu ją stawimy. No i yy, powracamy do tematu. Yy, a propos... A propos, obserwowałem wideo pana Korwina Mikke. Proszę pójść na YouTube i zobaczyć, że ma tą samą gehennę. Co 5 sekund, jak chce się wypowiedzieć, jaką światłą myśl przekazać, przerywają mu, wyłączają, po prostu robią z niego wariata. I każde wideo, wszyscy ci, którzy chcą, Coś na swój sposób, inny, odmienny, są traktowani w ten, system, w ten sposób przez ten system, no jak, jak, głupcy, jak głupców się traktuje, bo tam się siedzi po drugiej stronie i wszystko kontroluje, nikt nic nie widzi, taka niewidzialna ręka i robi się z tych ludzi po prostu w koci, w się ich wpędza i oczernia i, i robi się z nich oszołomów i tak dalej. Także taki to jest system. Więc opozycja jest kontrolowana, jak już wspomniałem, śledzona i przeszkadza jej się w każdy możliwy sposób, a nie tylko, jak się dzisiaj dowiemy, jak to państwa działa. Jest jeszcze wiele sytuacji niewyjaśnionych, związanych z morderstwami. Tutaj usłyszymy historię pani... B, SSLD, która popełniła samobójstwo. Do tego nam wchodzi tutaj w rysunek samobójstwo syna pana Millera, który miał być też zniszczony, potem został przeatakowany przez niemieckie czasopismo w sposób wulgarny i brutalny. No i też mamy inne przykłady, które, no oczywiście koronny przykład prezydenta Adamowicza, który też wylał swoją niewinną krew w tej sprawie i do tej pory się nic nie mówi i zobaczymy w jakim kierunku to wszystko zmieza, jak ta junta to kieruje. Więc to, że pani prezydent Dulkiewicz ma obstawę, no to wynika z tego, że po prostu... Dostała, jak zaraz usłyszymy, pogróżki i proszek, który przeważnie jak się przysłają taki proszek, to może być antraks albo coś. I to nie jest tak, że ona sobie to wymyśliła, po prostu chcieli ją zastraszyć, w jakiś sposób ją zastraszyli, a potem się z niej naśmiewają, że ona nie jest po prostu do demokratyczna, że się chroni za obstawą. I podobna sytuacja była z panem Lechem Wałęsą i prezydentami miasta Krakowia, Krakowa, Rzeszawa, Rzeszowa, Łodzi i Kielc. Prezydenci dostali właśnie podobne akty czy listy z pogróżkami, czyli to już do tego momentu poszło. Nie tylko mówienie, ale działanie i zabójstwa. Przecież i leper został wykończony, nie żyje. Wiele osób zostało załatwionych przez to i to się wszystko z czystymi rączkami robi. I na żadnym świecie, na, na żadnym y, miejscu na świecie, w żadnym miejscu na świecie nie ma, żeby ktoś tej kasty rządzącej, żeby mu głos z głowy spadł. A tutaj po prostu siepią się do końca. Y, oczywiście nie ma na to żadnych y, Bezpośrednich dowodów, ale no to się wszystko rysuje w pewien kwiatuszek. Oczywiście było jedno morderstwo liberalnej kobiety w Londynie, w Anglii. To była też straszna sprawa, ale tak to raczej politycy są no bardzo dobrze chronieni. Tylko tutaj w tym kraju po prostu ktoś ginie, ktoś popełnia samobójstwo, ktoś wyskakuje z okna, coś się dzieje i nikt nic nie wie, wszystko jest cacy. Także za chwilę posłuchamy sobie Pani Prońko, a potem informacji na temat tego, dlaczego Pani Dulkiewicz ma obstawę, dlaczego, jak do czego, do czego to doszło, że trzeba mieć obstawę w tym kraju, bo to jest kraj, który się nie można czuć bezpiecznie. I potem e, posłuchamy trochę muzyki, ja wrócę, porozmawiam i będę dalsze materiały Państwu prezentował, jak dotrwam, bo boli, bardzo e, zęby wypadają, ale cóż, e, nie jestem masochistą, ale przyzwyczajony do bólu, także e, przerwa na muzykę, piękną piosenkę Krysi Prońko, którego znam, brata chyba, który ma studio nagrań tutaj e, w mieście w Orłowie. Także z większą, wielką przyjemnością zaprezentuję Krysię Prońko, która też śpiewała w teatrze muzycznym przecież, w kolendzie nocce. Fantastyczna artystka, a potem informacja o mm, właśnie tym nieszczęsnym liście z pogróżkami i proszkiem. rządu miasta Gdańska przyszła przesyłka. W tej przesyłce znajdowała się substancja proszę koloru białego jednocześnie zawierała również korespondencję która była adresowana do pani prezydent a zawierająca groźby pozbawienia życia jej oraz członka jej rodziny. Jeśli chodzi o te substancje natychmiast zostały podjęte działania przez odpowiednie służby bowiem zachodziło podejrzenie że może być to substancja niebezpieczna na szczęście przeprowadzone badania wykluczyły jest to skrobia natomiast w tej, w tej korespondencji były również Korespondencja zaadresowana panią prezydent i zawierała ona groźbę pozbawienia życia. Przesyłka została do nas z Warszawy. W tej chwili cały czas prowadzone są czynności mające na celu ustalenie nadawcy tej przesyłki. We used to share the same love for gray Through the blanket of clouds, it wasn't easy. To be sure that the sun will come back, I used to. I'm you July, leak the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. And you Barcelona w tle, my w Gdyni wieczór, godzina ósma za. Półtorej minuty ósma, Piotr Grzywacz, Radio FMS Gdynia. Teraz będziemy mówili o bardzo ważnym temacie, ale przedtem troszkę o kulturze. Zanim musiałem przerwać ten program, powiedziałem kilka bardzo ciepłych słów o Selenie Gomez. Którą zawsze lubiłem, bo ma taką dziewczęcą twarz i ciało dorosłej kobiety, ale wydawało mi się, że nie potrafi już przejść, przekroczyć tego, tej, tej ramy, której stworzono, tego imidżu, pięknej laleczki utalentowanej, ale taka no, słodka Barbie, więc krótko, nie obrażając jej, bo naprawdę jest bardzo ładna. I y, właśnie potem była ta choroba, jej związana z żołądkiem, raz już nawet, jeszcze była z tym e, Biberem z Kanady, e, no dużo pracowała, bardzo dużo pracowała, bo przecież takie konie to się zajeżdża na śmierć, jadła tego McDonalda czy tam coś, coś, no i bardzo chorowała na żołądek. Raz za słaba, już niemal był duży problem na, gdzieś tam na planie jakiegoś wideo, no i potem to się rozwijało, rozwijało, aż w końcu było bardzo, bardzo niedobrze. No że nie spotkała się ze śmiercią. I teraz Selena Gomez, proszę Państwa, powraca. To jest Selena Gomez, ale to jest coś beyond, powiedziałbym, czyli ponad. Jak wygląda, jak się rusza, wszystko. Jest to zupełnie inna osoba, jest wyzwolona artystka, mimo że piosenka, którą żeśmy zaprezentowali na początku, no jest tam o niczym, bardzo proste słowa, to i dobrze, prosta, ale ładnie w różnych sposób ona śpiewa to. Ma fantastyczne wideo w olbrzymim muszku z przyjaciółmi, tam chodzi i w tej piżamie, w ogóle no very, very sweet. Bardzo słodka, już prawie 12 milionów wyświetleń w ciągu trzech dni. No, no, no gwiazda. Teraz to właśnie to są te ostatnie szlify, w tym wypadku znowu cierpienie. Yy, diament jest już gotowy. Teraz wielka kariera na pewno, przed nią już nie mówię, że przedtem nie miała, bo bogata, uznana, ale teraz już wchodzi, no zapisze się, no gwiazda, to jest gwiazda, Selena Gomez. Yy, puściliśmy Państwu też piosenkę Brodki, którą yy, słuchałem, jak byłem w Polsce w latach 2006, bardzo mi się podobała, niewielka fil, fil, fil, fil, fil, no taka mała, niewielka, ale było, jest w niej coś było takiego niezwykłego i tutaj potem właśnie chciałem ją zagrać, szukając wideo z tamtego okresu i znalazłem to wideo i aż, I can't believe it. Ja po prostu nie chcę mi się wierzyć, że to ona tak śpiewa po angielsku. Mi się wydaje, że to jakiś kolejny trik, no ale piszę Brodka, jest podobna do niej, głos trochę inny, ale angielski, no po prostu, jakby się tam urodziła. I wszystko, też wszystko tam jest. Jeszcze jest troszkę, jeszcze jest dwa, trzy kroki. To jeszcze nie jest Selena Gomez, ale jest tam i po angielsku, to jest materiał, przepraszam, że tak mówię, już światowy, największym naszym osiągnięciem, jak dotychczas bez wątpienia Staszek Sojka, po prostu nie ma żadnych wątpliwości, że może się w każdym środowisku znaleźć i każdemu największemu artyście by dorównał. To jest po prostu dziesiątka, zawsze strzał w dziesiątkę, Staszek Sojka. I teraz tutaj mamy brodkę, czyli bardzo dobrze, bo nam rosną gwiazdy światowej marki światowego, po prostu wielkiego la, najwyższej półki i to bardzo cieszy, zwłaszcza, że nasze stowarzyszenie promocji sztuki chciałoby, żeby każdy polski artysta mógł stać bez żadnych żadnego skrępowania na tych największych scenach Hollywood, gdziekolwiek i tam prezentować naszego ojczystego ducha, sposób spojrzenia, bo jest on bardzo wyjątkowy, tylko niedopromowany, a w większości na pewno lepszy, tylko nie ma szans jeszcze, żeby mógł w pełni zaistnieć, bo nie robi się tego poprawnie i trudno, jest bardzo tłoczno tam na, na wierzchu, ale wiem, jestem pewien, że nie byłoby się wstydzić, nie można by się było wstydzić naszych artystów tam wśród, w gronie najlepszych, na najwyższym szczeblu. Teraz będę mówił o temacie trudnym, czyli o antysemityzmie, bo niestety no i to właśnie z ambon kościelnych jest, tutaj mam w jednym sklepie, który Państwu zaprezentuję, mówi się o żydowskim motłochu, no to to już nie jest tak, że tak jak powiedziałem, w tym naszym wstępie, który teraz muszę wyrzucić, że jest to sąsiad, sąsiad coś zrobił, czy tam dziewczyna pochodzenia żydowskiego, no tam, kurcze zdradziła cię, no to nie lubisz ją, tam coś powiesz, albo on tam ci, kurczę, ten sąsiad rzucił coś na twoją działkę, czy, kurde, zarysował samochód, no to się nie lubi każdego, nieważne, tak, czy to jest naturalne. Ale tutaj jest to systematyczne, jakaś taka wewnętrzna nienawiść wszystkiego, co stanowi to bycie osobą pochodzenia izraelskiego, żydowskiego i to się przejawia właśnie w kościele. To jest bardzo smutne. Dodatkowo ten cały eksplozywny materiał, ta, ten pakiet, który tutaj nam rząd proponuje, to jest właśnie przeciwko yy, społeczeństwu żydowskiemu, antysemicki, bo popiera i przystaje na to, przecież ta manifestacja 250 tysięcy przedstawicieli marsz wolnościowy, no to jest więcej niż polska armia i policja. To już oni trzymają za mordę ten kraj na 100%. I, i władza się musi ich bać, bo to jest 250 tysięcy osób, które przyjechało do Warszawy, każdy dostał szturmówkę, to kosztowało co najmniej 5 milionów, bo na każdego po 10 zł, 20 zł, żeby tam ich zgromadzić, olbrzymie pieniądze poszły i idą na to, żeby to utrzymywać i podniecać, to ktoś musi za tym stać i to jest na pewno antyżydowskie, antyeuropejskie w tym najgorszym negatywnym stopniu i rząd sobie nic z tego nie robi, jest poklaskuje, bo mu to po prostu odpowiada, ale już niektóre osoby niektóre osoby zaczynają się wyłamywać, bo już wiedzą, że coś ten statek tonie i zaraz Państwu potem zaprezentuję klip, który daje mi to do myślenia. Także antytemityzm straszna sprawa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że Polak papież, John Paul the Great, drugi papież, Największy, najważniejszy papież, jak się dobrze zbada jego metryki i tak dalej, pochodził z rodziny Katz, czyli kacz, kacz, kacz coś, z, z, przepraszam, nie pamiętam, ale pan, po niemiecku Katz, czyli to jest nazwisko żydowskie, babka Schulz, a prababka od ryb, czyli rybicki. Czyli to są wszystko, tak jak było w tym artykule, napisały, a ten artykuł, no nigdy bym nie przypuszczał, że papież polski ma pochodzenie żydowskie, bo matka żydowska, ale to znowu w Toronto jest bardzo dobrą skarbnicą wiedzy, bo wszyscy tam są i wiedza jest. I ktoś mi powiedział tak ad hoc, pokazał dokumenty, ja potem poszukałem, znalazłem, miałem też artykuł, Także papież pochodzenia żydowskiego, polski papież, to też jest bardzo bolesne, że tutaj Kościół odchodzi, odchodzi. I w tym pakiecie mamy właśnie ten antysemityzm, ten poparcie dla Kościoła, które jest potrzebne ale z jednej strony przeciwstawieństwo wobec ludzi, mniejszości takich jak geje, ale przecież sam Kościół w sobie, są książki opracowania, i składa się z 80% z gejów, więc poparcie dla Kościoła, negacja dla gejów, czyli to jest, nie ma żadnego tak naprawdę kręgosłupu, tylko jest jeden kręgosłup, zniszczyć, rozbić przeciwnika w każdy możliwy sposób, wolna Anka, zostać przy władzy, mówić o patriotyzmie, opowiadać tam, bania luki i y, ludzi, ludziom mydlić oczy i dalej y, iść do przodu zarabiając po 50-60 tysięcy miesięcznie, obsadzając spółki agentami i mając wszystkich po prostu opanowane, społeczeństwo za mord otrzymane przez służby i tam no, nam pięknie wyjdzie pod koniec naszego programu. Więc y, tak to wygląda i nie przypuszczam, że y, jest wiele osób, które chciałyby mieszkać w kraju tak za Proponowanym. Więc piosenka, artykuł, który właściwie klip, który obleciał cały świat, że w polskim sejmie sprzedaje się antysemickie dokumenty, gazety, które mówią jak rozpoznać Żyda, czyli to jest ten najgorszy, najbrudniejszy, faszystowski sposób traktowania rzeczywistości. I to poleciało na cały świat, na wszystkie media, a specjalnie sobie na tym upiekli najlepsze, najlepsze profity radio, przepraszam, telewizja radziecka RT Channel, bo mieli to jako wiodący temat do swojego miliona widzów przez dzień albo dwa stało. I wszyscy już wiedzą, że Polska to kraj antysemicki i sam polski to antysemicki, więc brawo, brawo panie Kalkstein, brawo panie Kalkstein. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał Siągę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był. Wieczorem, wieczorem przed mój domem wystawię ekran i wyświetlę Godnie I nie ma się Bo wieczorem przedawane w Polskim Sejmie. To, moim zdaniem ta gazeta nosi znamiona popełnienia czynu przestępczego, bo to jest na to są w Polsce paragrafy. A to jest sprzedawane w Polskim Sejmie. Jak rozpoznać Żyda, cechy antropologiczne? Jak walczyć z Żydami? Emocja nienawiści w społeczeństwie służy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jest rzeczą obrzydliwą, że w świątyni demokracji w polskim parlamencie tego typu materiały są prezentowane. Powinna kancelaria w tej sprawie jak najbardziej moim zdaniem zareagować i to w sposób zdecydowany. W zasadzie wygląda to w taki sposób, że umawiamy się z dostawcą prasy na dostawę gazet tytułów prasowych różnego rodzaju, prawda? Więc ruch w tym przypadku decyduje o tym, co jest umieszczane u nich w kiosku. Kancelaria Sejmu, żaden chyba z urzędników nie podpisałby się pod tego typu twierdzeniami zawartymi w prasie. Naturalną sprawą jest, że nie możemy zabronić wydawcy, jakiegoś tytułu publikowania i jakichś określonych treści, to może zrobić sąd. Natomiast Kancelaria Sejmu będzie wnioskowała, aby nasz partner w tym przypadku przedstawił odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie, tak by to się już nie powtórzyło. To nie jest polityk, ale często w Sejmie tłumaczy działania prokuratury. Szanowne panie i panowie posłowie. Która oskarżana jest o polityczną motywację. Ja reprezentuję prokuraturę, organ prokuratury i trudno mi odpowiadać na to pytanie. To bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, opisywany przez media jako prokurator od zadań specjalnych. Nie mam zaufania do bezstronności pana prokuratora Sieraka. Niedawno wycofał z sądu akt oskarżenia w sprawie narodowca byłego księdza Jacka Międlara. Teraz nadzoruje śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Prokurator Krzysztof Sierak. Ministerstwo Sprawiedliwości ma zaufanie do prokuratora Krzysztofa Sieraka. To prokurator, za którym stoi. Dobra opinia polityków władzy. Bardzo bym prosił, żebyście państwo sprawdzili, jako prokurator, jakimi sprawami się zajmował, ile grup przestępczych rozbił, jak, jak szerokie ma dokonania. Siedziałem w więzieniu! Ale teraz, w kontekście zabójstwa prezydenta... Istnieją wątpliwości co do stanu poczytalności podejrzanego. Trzeba przypomnieć inną śmierć. Barbara Blida, posłanka SLD, była podejrzaną w sprawie korupcyjnej. Podczas zatrzymania przez ABW popełniła samobójstwo. Zeznania przed powołaną później w tej sprawie sejmową komisją śledczą rzuciły inne światło na kulisy śledztwa. Przewodniczącym komisji był polityk SLD Ryszard Kalisz. PiS przejął władzę zaraz po Lewicy. I tak jak dzisiaj mamy... W dużym stopniu rozliczanie polityków Platformy, tak wtedy ze strony ówczesnej władzy były rozliczane działania polityków lewicy. Komisja przesłuchiwała kilku prokuratorów, w tym Krzysztofa Sieraka i jego byłego podwładnego, który prowadził sprawę Blidy. Zeznania dotyczyły tego, czy wątek posłanki SLD został niejako na siłę włączony w śledztwo dotyczące mafii węglowej. Były twarde dowody wskazujące, że pani Barbara Blida była wikłana w korupcję. Kto panu, panie prokuratorze, sugerował zajęcie się sprawą Barbary Blidy? Prokurator Krzysztof Sierak. Kiedy to miało miejsce? Miało to miejsce w drugiej połowie listopada 2005 roku. Myśl przewodnia polegała na tym, żeby jednak przyjrzeć się dokładniej tym powiązaniom w kierunku wykrycia, wykrycia związków korupcyjnych pomiędzy Barbarą Kik a Barbarą Blidą. Od koniec 2005 roku PiS wygrało wybory i z zeznań prokuratora Krawczyka wynikało, że dzięki sprawie Blidy prokurator Sierak został awansowany na szefa prokuratury okręgowej. Prokurator Sierak chciał ukryć prawdę o faktycznym wykorzystaniu sprawy do walki politycznej Krzysztofa Sieraka nie było na sali, ale po tak mocnych oskarżeniach kilka miesięcy później przeprowadzono konfrontację obu prokuratorów. Trzeba zaznaczyć, że prokurator Krawczyk zaprzeczył, że był w sposób bezpośredni naciskany przez prokuratora Sieraka, a on sam przed konfrontacją od nacisków się odciął. Szanowna komisja, poniżej wręcz godności i nie będę tych artykułów komentował, które się teraz ukazały, gdzie rzekomo miałem nakłaniać Pana Krawczyka do tego naciskać go w sprawie o postawienie zarzutów. Co więcej, skoro pan prokurator Krawczyk w 2005 roku miał być przeze mnie zastraszany, naciskany, czemu nie powiadomił moich przełożonych o tym? Komisja napisała raport. Nie było mowy o naciskach, zastąpiono je innym wnioskiem. Pod całym naciski wszyscy uważają jakieś takie bezpośrednie polecenia, bezpośrednie sugestie, a tam czegoś takiego nie było. Tak jak powiedziałem, tam został stworzony system swoistego rodzaju, dzisiaj mówimy o tym efektu mrożącego, że nawet bez takiej jasnej sugestii czy jasnego polecenia te osoby starają się wypełnić wolę przełożonych. Zeznania prokuratora Krawczyka przed komisją są teraz ciekawe z jeszcze jednego powodu. Ujawniały system awansów w prokuraturze kierowanej przez polityka Zbigniewa Ziobrę i jego znajomego ze studiów Bogdana Święczkowskiego. To była tajemnica, powiedziałem, poliszynela, że Klocki. Układa Święczkowski. Cały czas się odgrażał, że dzięki jego przyjacielowi zrobi karierę. Niedługo potem nastąpił telefon z ministerstwa. Prokurator Święczkowski awansował w ciągu miesiąca. Cała ta koleżeńska układanka awansów nie brała się znikąd, tylko była układana przez Święczkowskiego z ministrem sprawiedliwości. samym i tak wracamy do naszego pytania w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości ma zaufanie do prokuratora Krzysztofa Sieraka, który według niektórych mediów został, jest takim prokuratorem od specjalnych zadań przypominają sprawę śmierci posłanki Blidy. Jeżeli chodzi o prokuratora Sieraka, uważam, że w pytaniu została przedstawiona bardzo złośliwa i, i, i, i ba, bardzo złośliwa historia prokuratora Sieraka, dlatego że jeżeli by chcieli, bardzo bym prosił, żebyście państwo sprawdzili jako prokurator, jakimi sprawami się zajmował. Sprawdziliśmy. A prokuratura krajowa przysłała nam długą listę spraw i sukcesów, licznych śledztw prokuratora, które osadziliśmy w czasie. Karierę prokuratora Sieraka możemy zilustrować grafiką Morica Eschera. To niekończące się schody, zawsze w górę, mimo wrażenia, że czasami idą w dół. Zaczyna w 1996 roku. Najpierw prokuratura rejonowa w Tychach, potem okręgowa w Katowicach w 2001 roku. Jako prokurator okręgowy zostaje rok później delegowany do prokuratury apelacyjnej pierwsze sukcesy. Chociażby ujawnienie współpracy funkcjonariuszy warszawskiej policji z mafią pruszkowską. To była głośna sprawa, chętnie komentowana przez polityków. Dla mnie, dla prawdziwych policjantów, ci którzy yy, przeszli na drugą stronę są zdrajcami. W 2002 roku Krzysztof Sierak wraca do prokuratury okręgowej w Katowicach, ale poznaje ważne osoby. W Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej pracuje ze wspomnianym już Bogdanem Święczkowskim. W pierwszym rządzie PiS, szefem ABW, a obecnie to zastępca prokuratora generalnego. W okręgówce prowadzi śledztwo w sprawie korupcji wysokich funkcjonariuszy Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, co doprowadza do likwidacji całego Wydziału Kryminalnego Komendy. Zarzut udziału w grupie przestępczej. W 2005 roku Krzysztof Sierak ląduje w prokuraturze rejonowej, ale uwaga, jako zastępca szefa jednostki. To tu prowadzona jest sprawa posłanki Blidy i tu Sierak jest podwładnym Grzegorza Ocieczka, który za pierwszych rządów PiS zostaje wiceszefem ABW. Teraz jest wiceszefem CBA. W listopadzie 2005 zmienia się władza. Krzysztof Sierak wraca do prokuratury okręgowej w Katowicach, której zostaje szefem. Mimo zdecydowanego sprzeciwu podwładnych, którzy w tajnym głosowaniu odrzucili jego kandydaturę. karierze prokuratora Sieraka pomaga też kaliber prowadzonych spraw. W Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie największej w najnowszej historii katastrofy budowlanej, w której zginęło 65 osób. Warstwa lodu pokrywająca tą ogromną przestrzeń dachu i zalegał on od niedawnych opadów. W 2006 roku Krzysztof Sierak zostaje prokuratorem apelacyjnym, a rok później jest już w prokuraturze krajowej. Kiedy zmienia się władza, schody się kończą. Krzysztof Sierak odchodzi w stan spoczynku, by wrócić, kiedy do władzy wrócił PiS. Prokurator Sierak od lat jest zaufanym człowiekiem Zbigniewa Ziobry. Jest takim jego, jak można usłyszeć, prokuratorem do specjalnych poruczeń. Szanowne Panie i Panowie Posłowie, tłumaczył okoliczności śledztwa w sprawie wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu. Absolutnie prokuratura tutaj nie unika jakichkolwiek czynności dowodowych. Wyjaśniał okoliczności postępowania prokuratury, która chciała oskarżyć dziennikarzy o ujawnienie tych nagrań z komisariatu. Prowadzone jest postępowanie w sprawie publicznego rozpowszechniania bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego. Ostatnio zajął się śledztwem w sprawie fałszowania podpisów przez Młodzież Wszechpolską w wyborach sprzed pięciu lat. Ostatnio po zabójstwie prezydenta Gdańska relacjonował postępowania prokuratur dotyczące mowy nienawiści. Zależy nam na zwiększeniu skuteczności, wykrywalności tych sprawców. Przestępca ich bardzo szybko tutaj postawić przed sądem. Mam ich głęboko Co brzmi ciekawie wobec faktu, który opisywał dziennikarz Jacek Harłukowicz. Prokurator Sierak jako zastępca prokuratora generalnego kazał dwa lata temu wycofać z sądu akt oskarżenia właśnie w sprawie mowy nienawiści. Sprawa była dość głośno komentowana na korytarzach prokuratorskich. Te wszystkie wskazania, te nakazy uzupełnienia aktu oskarżenia brzmiały tak jak wnioski... E, obrońcy oskarżonego. Dzisiaj... Według prokuratury akt oskarżenia wycofano, bo nie przesłuchano pokrzywdzonych i sprawa mogła się skończyć uniewinnieniem. Nie życzę sobie tej unijnej szmaty. Ostatecznie sprawa byłego już księdza Jacka Międlara została umorzona. To fragmenty niedawnych wieców z jego udziałem. Ja z się Jeżeli chodzi o e, wspomnianego pana Międlara, to również trafił do e, zakresu kładu karnego. Nie wiem, czy teraz się znajduje, czy nie. W każdym razie w każdym razie, akt oskarżenia został skierowany właśnie w pionie pana Krzysztofa Sieraka. Dlatego państwo się powołujecie, bo tak jest wygodnie, na element, na, na ten fragment, gdzie zostało umorzone. Natomiast nie przypominacie tego, gdzie jednak to postępowanie zostało podjęte i skutecznie zakończone. Międlar rzeczywiście został skazany. Oskarżony chciał naruszenia godności pokrzywdzanej. W sprawie znieważenia posłanki nowoczesnej. Słyszałam o tym, że należy mi się brzytwa. Ale nie na więzienie, a ograniczenie wolności i prace społeczne. była! Zapowiadał wniosek o kasację. Niesienie podczas Marszu niepodległości rasistowskich haseł. Powieszenie portretów polityków platform obywatelskiej na szubiednicach. spalenie kuku Ryszarda Petru. Opozycja jak wyrzut wobec władzy często wymienia umorzone lub zbyt długo prowadzone śledztwa. Ma nastąpić zwrot. W Sejmie zapowiedział go Krzysztof Sierak. Oczywiście prokuratura absolutnie nie y, pozwala na takie zachowanie. Dziękuję bardzo. Piotr Świerczek, TVN24. Chujewa to, to jebiewa, popierdala osobowy, a w nim siedzą same kurwy rozebrane do połowy i konduktor idzie środkiem na pierdala. Brytarza, ksiądz Piotr marynarza A na końcu korytarza ksiądz pierdol i marynarza. Radio FMS Gdynia. Znając nieco standardy kanadyjskie i amerykańskie, tego typu prokurator powinien accuse himself. Ponieważ jeżeli osoba, która ma prowadzić sprawę, związana jest w jakiś sposób ze środowiskiem, tematem, który może zrobić go bajest, czyli osobę z pewnymi predyspozycjami, inklinacjami w jednym albo w drugim kierunku, taki prokurator musi się zwolnić i musi przyjść inny prokurator, który jest bezstronny, ponieważ sprawiedliwość jest ślepa. Natomiast tutaj ten zestaw proponowany przez prokuratora, który ma prowadzić sprawę Prana Adamowicza, o którym wiadomo słyszałem, że był też pochodzenia żydowskiego, no to to jest jeden z najgorszych możliwych policzków, jakie można było wymierzyć w ogóle. I na przykład jeżeli mówi się o takich sprawach, dyskutuje się je, które stają się oczywiste, no to jest to traktowane, że to jest jakiś manifest polityczny, że to jest niedozwolone. Jakiż to kraj można nazwać wolny, którym nie można mówić o polityce, a toleruje się faszystowskie bojówki, które trzymają całe społeczeństwo za mordę i czy, i czy te bojówki zostaną użyte w momencie, kiedy pasek tutaj się skończy i ten, ta pasa już się kończy. I czy one zostaną użyte po to, żeby doprowadzić, ktoś wie, do czego. Tutaj następną informację mam dotyczące pana Kujdy. Prawie pół miliona złotych na reklamy. W... To dotyczy Wydziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I dotyczy to pana Krzysztofa, no nie wiem, tutaj tak napisałem, że się nie mogę rozczytać, bo już mi się ręka mieszała, ale mniej więcej chodzi o pana Kujdę, chodzi o Fundusz Narodowy Środowiska i ten fundusz przeznaczył pieniążki na reklamę pół miliona do firmy związanej ze Srebrną i w tej firmie, która tą reklamę przyjęła, szefem była żona pana Kujdy. Czyli po prostu to jest siateczka taka lapiowra opięta, cała Polska jest opięta lapiowrą, siecią zależności korupcyjno-agenturalnych. I ci wszyscy agenci po prostu walczą z agenturą, czyli mają najlepszą z możliwych przykrywek, bo to oni są Alfa i Omega, wypowiadają się w imieniu narodu, kto jest, a kto nie jest agentem kogo wykończyć, kogo nie wykończyć, kogo osądzić, a kogo nie, w imię właśnie walki z agenturą, będąc agentami sami sobie. Więc tak to mniej więcej wygląda, to się powolutku klaruje. Oczywiście nie można uogólniać. Każde uogólnianie jest niedobre. Na pewno jest wiele dobrych ludzi tam w tym środowisku. Jest wiele ludzi, którzy wierzy w piękne sprawy, ale... Te wszystkie elementy, które nam wychodzą po prostu dziennie, 3, 4, 5 takich perełek, za każdą z takich jednych perełek rządy w każdym innym cywilizowanym państwie padały i będą padały. A tutaj po prostu wychodzi sprawa za, sprawę, za sprawą i się nic po prostu nie robi i mówi się, że to jest walka polityczna, i po prostu nie ma takiego przestępstwa, który władza by dokonała, żeby uznać ją za winną. Więc to już jest najbardziej rozwinięta forma komunistycznych rozważań i podejścia do rzeczywistości, z którym Polska i Polacy walczyli. I ludzie po prostu nie chcą o tym mówić, bo są zastraszeni. już to kraj jest wolny, który jest zastraszony, żeby ludzie nie wypowiadali się, a ktokolwiek by starał się co robić, jest zniszczony, gnębiony, w różny sposób tak jak to było dobrze tutaj opisane przez pana, który mówił o tym tak zwanym zimnym traktowaniu, czyli tak no, daje się do zrozumienia, wyłącza się, torturuje się, utrudnia się, wszystko się robi, jest droga przez mękę, więc osoba w końcu rozumie, że musi się podporządkować, bo inaczej zostanie zmieszana z błotem. I tak to się mniej więcej nie dosłownie, ale półgębkiem, półsłówkiem robi, żeby podporządkować ludzi, i kontrolować nimi i kierować. Takie jest odczucie do tej pory. Przyjechałem do Polski, nie miałem żadnych nastawień i to tak się powoli we mnie rozwija, ale oczywiście to jeszcze po roku czasu trzeba mieć zawsze pewien dystans, zobaczyć co się stanie. No i tak jak śpiewała Brodka, czekamy na czerwiec. Czekamy na czerwiec i na wiśnie wspaniałe naszego kolejnego zwycięstwa, daj Boże. Teraz posłuchamy wypowiedzi pana Brodzińskiego, która nam się pięknie wpisuje w ten właśnie tutaj e, chapanie i zjadanie Polski. I e, pan Brodziński w tej swojej wypowiedzi ja tak wyczuwam, że on wie, bo on ma dostęp do informacji bardzo dokładnych i on już wie, że powolutku statek tonie. E, na pewno jest tam, wszyscy są tam z spo, powódek finansowych i kariery. To wynika już bardzo jasno. I mm, nie chce, on nie chce iść do... E, spółki, zarabiać grube pieniądze, bo wie, że już są wszystkie informacje uzyskane, zdobyte i będą powoli wychodziły i wszyscy ci fantastyczni ludzie po prostu znajdą sprawiedliwość i prawo, ale nie z prawem i sprawiedliwością. Więc on uciekał, wolałby uciec do Unii Europejskiej, bo wszyscy plują na tą Unię Europejską, ale wszyscy tam ciągną, bo wiedzą, że to, wydaje mi się, że tam jest lepszy świat. Lepszy niż ta ojczyzna polska, więc wyjeżdżają na Saksy, tam zarabiać kupę szmalu na nasze pieniądze i walczyć o Polskę. No to mówi coś za siebie, więc proszę posłuchać teraz tutaj wypowiedź szczerą, szczerą pana Brodzińskiego, i potem oni oczywiście, po wpadce oni 24-godzinny cykl informacji, zmieniających tą informację, ale to, że statek się kolebie, że mury pękają, świadczy, świadczą zmiany w telewizji polskiej. Wszyscy dobrze wiedzieli w komunie, że jak coś się dzieje w telewizji, jakie są dziwne zmiany w programie, w dzienniku wieczornym, coś się szykuje. Wszystkie zmiany, wszystkie wybuchy były zawsze ogłaszane w telewizji polskiej, przez telewizję polską, największym narzędziem propagandy. I teraz to jest dalej kontynuowane. Dzisiaj na życzenie prezydenta nastąpiła całkowita wymianka telewizji. Także coś poważnego się dzieje. Oczywiście nikt nic nie będzie mówił. Wszyscy będą się uśmiechali, klepali, wykrzykiwali, Jarek, Jarek, ale yy, gdyby było wszystko w porządku, nie trzeba byłoby krzyczeć. To jest oczywiste. Także piosenka Pan Brodziński i potem powoli przeniesiemy się do głównego posiłku, głównej potrawy naszego wieczoru, reportażu na temat helpera, w którym to cały, ten cały bandytyzm jest totalnie, kompletnie ujawniony przez telewizję TVN24. sało ungron sanai kopiści kiedyzne one shoteli nas sanai, wiec o mnie serce roztrzepi nas sanai, ungron Oh, Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. 보이지만 no ten omen 여자. Idea sipy, miał młoda, to morę, to nie Ja jestem na małą, czy bodaja, nie oznacza. Kropańczony, nie oznacza. Nawet sana, eh. 사나이 nam, 되면 완전 미쳐버리는 사나이 모다 사상이 울퉁불퉁한 사나이 그런 사나이 i'm down all the street all in a no 그러다 Chcę jednak startować do Brukseli. Numer dwa się do Brukseli? Panie redaktor, prawo i sprawiedliwość przeżyło już tylu delfinów i tylu numerów dwa, że naprawdę jest mi bardzo Ale miło... Ale dlaczego pan startuje? Wie pan, jakie są komentarze? Dlatego, że albo prezes musi mieć swojego oficera politycznego w Brukseli, albo jednak względy finansowe, że chce Pan doposażyć rodzinę. No takie są komentarze. Panie ja redaktor, jakbym doposażyć rodzinę, to bym nie był parlamentarzystą, tylko bym y, trafił do zarządu jakiejś dużej spółki I karpiskowej. Panie redaktor, no ja się czuję politykiem oczywiście, czuję się osobą absolutnie lojalną wobec mojego lidera, wobec mojego szefa Jarosława Kaczyńskiego. Komitet Polityczny podjął taką decyzję. Ja mogę powiedzieć tak, tylko tyle, A kto pan panie... namawiał? Czy prezes Kaczyński, czy może żona? Czy pan jednak podjął taką decyzję? No jednak to było wielkie zaskoczenie. E, tak, no to jedźmy. No żona, teściowa, to dzieci, szwagier, szwagierka. Wiedziałam, że pan też zrobił. Bez, bez, bez, bez Dobrze, na... Jestem politykiem, panie redaktor, od roku pełnię funkcję ministra sprawy wewnętrznych i administracji i wiem jedno. Jeżeli chce się być skutecznym dzisiaj w polityce krajowej, jeżeli Polska ma zabiegać skutecznie o swoje interesy w ramach Unii Europejskiej, a Prawo i Sprawiedliwość, podkreślam to po raz kolejny, jest tą partią, która po pierwsze opowiadało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej i opowiada się za jej trwałym pozostaniem w strukturach Unii Europejskiej. Jeżeli chce się być skutecznym, to również trzeba mieć te doświadczenia, które można nabyć, będąc pełnąc funkcję europarlamentarzysty w Brukseli. Gdzie Nie ma planszy. nie ma planszy? Zgubiła planszy. Zgubiła planszy. nie, moje dziecko, ale... Nie, ale nie płacz. Nie płacz, zapowiesz państwu. Ale nie jest... Zbliżysz się do kamery i zapowiesz państwu ustnie tytuł, tytuł nie piosenki. Nie? No proszę. Co za Co, Co to? Ale nie jest. Straszny głos. Nie moje dziecko, to nie, nie zapowiadaj. Wyszukaj następny tytuł. Tak, tak. następny. Tak. Nie, nie, nie, nie zapowiadaj. Nie, nie, nie, nic, Trzeba nic, nie nic, nic, następny nie, tytuł ich Straszny I dykcja jakaś ochrona. Co nam? Ja bym, Państwa strasznie przepraszamy, ale myśmy nie widzieli, na cały czas jej i myśmy właściwie Nikt jeszcze nie słyszeli jej słyszał. głosu. Także bardzo Państwa to się więcej nie powtórzy. Co ona mówiła? Na ryby. Na Na ryby, Każdzię wolny dzień, na ryby, nad leniwą rzeczkę w cię. Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę, na ryby, by zielony wdychać chłód, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć. Na ryby. A można i na grzyby. Na. na grzyby, W w pełen las Na grzyby, Przed wyjazdem sprawdźmy gaz Weźmy czegoś, parę kropel A na drzwiach wywieźmy o tym Że ruszyliśmy w sobotę Bo powzięliśmy ochotę Na grzyby, Tu borowik, a tam dzik, dzik wściekły na mnie, wściekły. Słuchaj. Pociągnijmy sobie lek Nie musimy dużo lykać By się przestać lękać dzika Bo gdyby Gdyk większy to na lwyby. No, dlaczego nie? Na lwyby. Na gorący czarny ląd. Na lwyby. Gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie wziąłby człowiek amunicję. Eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję. przedsięwzięto ekspedycję. Na lwyby! Patrzysz sami związku. Na lwyby. A tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lepiej szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo? Na ryby. Na ryby. E, może na grzyby? Może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, aha. zdaje się obraziła za to, żeśmy jej nie dali zapowiadać. No to, ale się to nie, się nie sporo. Nie? Piotr Grzywacz, Piotr Grzywacz, prawie dwie godziny naszego programu. No, ja tam czasami mówię, że potrafię coś przewidzieć ale to generalnie nieprawda, ale w tym wypadku akurat się sprawdziło, bo obiecałem, że będzie beznadziejnie, jeśli chodzi o mnie i moje prowadzenie, no i tutaj nie zawiodłem, także zawsze można znaleźć jakieś pozytywy. Także bardzo przepraszam, że ten dzisiejszy program może taki niedoskonały. Dużo się do niego przygotowywałem, ale e, zawsze e, jak coś zaczynam robić, to są e, droga przez mękę, gehenna, wszystko nie działa, wszystko się wyłącza. E, nic po prostu się e, nie dzieje tak, jak się powinno dziać, mimo że to są rzeczy, które są sprawdzane przeze mnie i ćwiczone przez kilka razy, ale jak już wychodzę na ten ostatni moment, to się jakieś dziwne, tutaj niesłychane rzeczy. Ja to sobie mówię, że widocznie może tutaj moja choroba jakoś na to wpływa, ale yy, wydaje mi się to mało prawdopodobne, skoro ćwiczę wszystko na zewnątrz i działa, i wynika problem, i za chwilę potrafię znaleźć rozwiązanie na problem, yy, którego nie, yy, nie było przygotowane, jest spontaniczne rozwiązanie, a przedtem wszystko działało i przetrenowałem, to jest to trochę dziwne, to... Nie znaczy, że raczej nie znaczy, że popełniłem problem poprzednio, bo wiem, znam stronę techniczną i jest wszystko przygotowane, pojawia się problem, nic nie działa, za chwilę pokazuję rozwiązanie, które pojawia się spontanicznie i działa, więc z tego by raczej wynikało, że coś się zewnętrznego dzieje, no ale jak się to udowodni, jak tylko przed twarzą monitor, mikrofony i, i myszka. Także e, bardzo przepraszam jeszcze raz za to przynudzanie. Chciałem Państwu tutaj troszeczkę zwrócić uwagę na pewne rzeczy w tym moim poprzednim wejściu, z którego tak fajnie mi się wy, wy, wy, wy, po prostu zaczęło ten program mówiąc o Selenie Gomez i Nefci wszystkim. Ja się po prostu cieszę, w większości się cieszę sukcesami innych ludzi i lubię o tych sukcesach po prostu mówić, bo staję się częścią tego sukcesu, jak powiem o czymś, co się komuś udało i ktoś tam miał jakąś trudną ścieżkę i potem po prostu uzyskał sukces. Ja się z tego cieszę bardzo, bo tych sukcesów w moich życiu prawie nie ma w ogóle, więc czegoś trzeba tutaj czerpać i cieszyć się sukcesami czymś innych ludzi, tak myślę. Więc teraz przedstawię Państwu ten koronny materiał. Proszę bardzo uważnie się wsłuchać w, tą, w, tą, w ten reportaż i zobaczyć, jak ten szubrawiec po prostu zwodzi, jakim jest cynikiem no to są ci ludzie już z najgorszego marginesu i to są właśnie te służby, to jest przedstawienie służb faceta, który na początku tego reportażu śpiewa tam jakąś rosyjską piosenkę, a jak ja dostałem informację w Toronto, że prezes Jarosław Kaczyński być może jest, albo tam stwierdzono, że jest agentem rosyjskim, i ja oczywiście sam nie wierzyłem w to, ale znalazłem informacje na internecie, wysłałem do wszystkich, jak to dziennikarz robi. No i to zostało znane jako po prostu nie wiem co, bo po pierwsze nikt mi nie odpowiedział i było to bardzo tak, jakbym po prostu dokonywał jakiegoś przestępstwa, że pytam o artykuły, które są opublikowane na internecie i sprawdzam informacje, które udzielono mi z wiarygodnych źródeł i nie robię tam jakiegoś typu dzikiej ilustracji, tylko kulturalnie zgłaszam się, proszę o odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także ten scenariusz dosyć solidnie się jawi, no ale nie, nie można sprawdzić, no bo z wariatem nic nie chce rozmawiać, a ci normalni i, i mądrzy nigdy nie zapytają, no bo widocznie nie jest im na rękę albo coś innego, więc nie wiem. Także to tylko tyle. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Kocham, kocham, kocham. Teraz wilki. Potem ten materiał o helperze, czyli pracowniku słów żby Bezpieczeństwa, który jak hiena cmentarna wykorzystuje starsze osoby. Pod ich poszczykiem bogaci się miliony i po prostu jeszcze cynicznie opowiada, że robi wielką robotę i jak już w tym wstępnym materiale, którego nie ma, bo po prostu się został Zostanie zniszczony, bo musiałem przerwać program. Mówiłem tam, że no nie mam tytułu na ten program. Teraz już mam. Tytuł jest następujący: Żydzi na Madagaskar w cudzysłowie powraca. No bo z tego wynika jasno i przejrzyście, że tak się dzieje. Dziękuję, dobranoc, do zobaczenia. W następnym programie jutro albo pojutrze mam już materiały przygotowane, całkowity, przeglądowy program na temat Srebrnej, no i tutaj następnej koronnej sprawy, no ale nie ma szans. Nie ma szans w państwie prawa, żeby ktoś z prawych popełnił przestępstwo. No. Tak jak 100% wszyscy głosowali na partię, Edward Gierek był najlepszy i po prostu Stalin, słoneczko Stalin był też najważniejszy i wszyscy, zawsze miał rację, tak też tutaj nie ma winnych, nie ma przestępstw, są tylko sami po prostu wybrani. Dobranoc, pozdrawiam, do usłyszenia. Coś, co lubię yeah. Ela całowała cudnie Nawet tuż Po swoim ślubie szły agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Człowiek od operacji specjalnych, postrach polityków i celebrytów. Dzisiaj jest Tomasz Kaczmarek. Jak słynny agent Tomek zarabia pieniądze? Czym się zajmuje po tym, gdy odszedł z życia publicznego? Czy to, co robi obecnie, można porównać z tym, co zwalczał, będąc agentem specjalnym antykorupcyjnej służby? Proszę Prokuratura sprawdza, jak wydano 56 milionów złotych z budżetu państwa. Materiał dowodowy zebrany został w 130 tomach akt. Każdy tom liczy 200 kartek. W postępowaniu tym przesłuchano kilkudziesięciu świadków. No Mówią, że na fundacjach ma stowarzyszenia gdzieś do się wychodzi. Po raz pierwszy w tym temacie zabieram głos. Zdecydowałem się z panami na rozmowę, chociaż szereg moich przyjaciół odradzało mi rozmowę z wami. Są pewne granice, tak? To się zrobiło po prostu z tego już biznes. W 2010 roku Tomasz Kaczmarek odszedł na emeryturę. Został posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Stał się osobą publiczną, pojawiał się w mediach, udzielał wywiadów. Wszystko skończyło się w 2015 roku. Wtedy agent Tomek zaczął drugie, całkowicie odmienne życie. Dzisiaj trzyma się z dala od wielkiej polityki i telewizyjnych kamer. Tomasz Kaczmarek został prezesem stowarzyszenia Helper, które 7 lat temu stworzyła jego żona. Instytucja zajmuje się starszymi i schorowanymi ludźmi. W tym samym czasie prokuratura ma zastrzeżenia co do działalności stowarzyszenia. Jedziemy do Olsztyna. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie. Spotykamy się z informatorem, który zna kulisy działalności helpera. Myślę, że to był sposób na zarobienie dużych pieniędzy, bardzo dużych pieniędzy. To był jeden z celów, które sobie pan Tomek założył. Są pewne granice, tak? No to się zrobiło po prostu z tego już biznes. Tam były kwoty pomiędzy 30 a 50 tysięcy złotych, jednorazowa faktura na zakup. Na perfumy? Na perfumy, tak. Trudno powiedzieć, że jest to ra racjonalne kupowanie na przykład słuchawek za tam, 3 tysiące złotych, które miałyby służyć nie wiem czemu. Tak. To, my, to, my, ona yy, składa zapotrzebowanie do wojewody, że ona chce salon fryzjerski zrobić, a ten salon ma lepsze wyposażenie niż najlepszy fryzjer w łóżce. Przez kilka dni obserwujemy siedzibę Środowiskowych Domów Samopomocy w Olsztynie. To popisowy projekt Helpera prowadzony przez Tomasza Kaczmarka i jego żonę Katarzynę. Po kilku dniach zostajemy zdemaskowani. Żona byłego agenta zaczęła robić nam zdjęcia, gdy wyjeżdżała luksusowym Mercedesem z siedziby Helpera. Chwilę później podjechał do nas sam Kaczmarek. Takie Na skąd? Na skąd jesteście? A rzeczywiście. Tomasz Kaczmarek po raz pierwszy zgodził się na rozmowę o finansach stowarzyszenia. Postanowił także pokazać domy opieki, które prowadzi. Szanowni panowie, no tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy nad wyraz transparentni. Wszystkie nasze pomieszczenia, wszystkie placówki są do waszej dyspozycji. Co chcecie obejrzeć, możecie, możecie to zrobić, zadawajcie pytania, nawet te niewygodne. E, na wszystkie chętnie odpowiem. Wszystkie rzeczy, które kupiliście, były kupione dla ludzi, czy także na własny użytek? Panie redaktorze, to jest pytanie poniżej pasa. Nigdy ze środków publicznych nie kupowaliśmy nic, co nie miałoby służyć naszym potopiecznym. Współpracownicy Tomasza Kaczmarka również nagrywali naszą rozmowę. W 2014 roku stowarzyszeniem Helper zajął się Generalny Inspektor Informacji Finansowej, instytucja w resorcie finansów, która analizuje podejrzane transakcje. Podejrzewał, że doszło do przestępstw skarbowych i uszczupleń podatkowych. Analizując dokumenty z kontroli w Helperze, naszą uwagę przykuły zlecenia dla Henryka C., drobnego przedsiębiorcy z Bartoszyc. W latach 2012-2013 dostał od Stowarzyszenia zlecenie na remont i adaptację pięciu domów do zajęć ze starszymi ludźmi. Za wszystkie prace Helper zapłacił mu ponad 19 milionów złotych. Z dokumentów wynika, że Henryk C. na czysto zarobił ponad 9 milionów. Złota rączka, który wykonuje takie usługi. Majster. Taki majster, tak. No, w momencie, kiedy pierwsze kwoty dotacji były przekazywane od 2010 roku na helper, to on w tym samym czasie powołał tą firmę. Chodziło o budowę tych ośrodków. Podejrzenie jest takie, że pan. zawyżał kwoty faktur za wykonane usługi. Analiza podejrzanych transakcji trafiła do Olsztyńskiego Urzędu Kontroli Skarbowej. Okazało się, że Henryk C. założył firmę w październiku 2012 roku i w tym samym miesiącu dostał pierwsze zlecenia z helpera. I tylko z tego stowarzyszenia. Dlaczego akurat Henryk C. Jakimi kryteriami się kierowaliście? Cena, szybkość realizacji zadania, ocenie przedstawicieli stowarzyszenia i jest osobą godną zaufania. tak? On przed kontraktem z Kelperem prowadził żadnej działalności. Ja tego nie wiem. Ja nie jestem alfa i omegą. Nie jestem Maciejem Wróżbitą, który posiada nadprzyrodzone możliwości i wiedzę, żeby w tym zakresie panu udzielić odpowiedzi. Tymczasem kontrolerzy Urzędu Skarbowego stwierdzili, że pieniądze od Henryka C. trafiały z powrotem do ówczesnej prezes-helpera Katarzyny K. W listopadzie 2012 roku udzielił jej trzech pożyczek na 450 tysięcy złotych z terminami zwrotu w 2042, 2049 i 2050 roku. Chodził po Olsztynie i, i wypłacał z bankomatów. To tak ile się da. I ta akcja odbywała się w przez ileś dni. Po co wypłacał te pieniądze w bankomatach? Myślę, że był takim klasycznym słupem, który miał za zadanie pozyskiwać tą dotację, później w sposób nielegalny z powrotem przekazywał temu właśnie stowarzyszeniu. <grym zainteresowań> O pożyczki zapytaliśmy Henryka C. Wie pan co, jak pan mi w kwestię tych pożyczek? To no, moje własne Rozumiem, a to. Nie, dla to śmieszne, co się Zapewniam panów, że na pewno nie doszło do tego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Okej, okay, a nie wydaje się to dziwne, że jest pan który zarabia no, niebotyczne pieniądze na remontach tych domów i w tym samym czasie jednocześnie pożycza pieniądze przedstawicielom stowarzyszenia. Nie jestem w stanie się też do tego odnieść, ponieważ mówimy o rzeczach historycznych, które dla mnie nie do końca w całości y, są pełną wiedzą. A jak tak? pan jako były funkcjonariusz się odniósł do takiej sytuacji, gdyby to było w takim postępowaniu Wie z to jest pan częścią? Można mieć wątpliwości do szeregu postępowań. postępowaniu. No, jeżeli my byśmy się dzisiaj na przykład panowie e, dogadali, że chciałbym wam pożyczyć pieniądze, tak? To poniesiecie panowie za to konsekwencje, czy ja poniosę za to konsekwencje? Pan, by było to OK? Czy są przepisy prawa, które by nam to zabraniały? W kluczowych kwestiach prezes Helpera często twierdził, że sprawy, o które pytamy, działy się wtedy, kiedy jeszcze nie był w stowarzyszeniu. Raporty Urzędu Wojewódzkiego z kontroli przeprowadzonych w każdym z domów pomocy prowadzonych przez helper liczą po kilkadziesiąt stron. Przedstawiamy tu tylko część zarzutów, które się w nich znalazły. Kontrolerzy ustalili, że tylko w latach 2015-16 Helper zapłacił dwóm spółkom Tomasza Kaczmarka, jego żony i ich wspólniczki około 500 tysięcy złotych za wynajem aut. Te same firmy otrzymały ponad 40 tysięcy złotych za szkolenia pracowników domów opieki oraz usługi informatyczne. Prawie 150 tysięcy domy zapłaciły za usługi prawnicze kilku kancelarii. Do tego ponad 8 tysięcy za swoje usługi dostał prywatny detektyw. Nie można im kupować leków, nie można im y, kupować ubrań, bo to niech wchodzi w zakres funkcjonowania tych placówek. A jakie tam ubrania kupowano? No, różne ubrania narciarskie, y, koszulki, jakieś y, bielizna osobista. To znaczy? Jakieś majteczki, do timeside, hipster i tanga. I to miało iść dla podopiecznych? Tak z wyjaśnień wynikało. Mogą kopować dla starszych ludzi takie rzeczy. Nie mogą, właśnie o to chodzi, że no. to znaczy, że na przykład dla biednych. Bo nie, to nie jest celem tego, takiej pracy. A Jest jakoś uregulowane? Nie Nie ma nigdzie napisane, że wolno takie rzeczy, bo nie wolno. Na zestawy upominkowe i kosmetyki z publicznych pieniędzy wydano prawie 100 tysięcy złotych. Na ubrania, w tym bieliznę, odzież narciarską, buty i bikini z dotacji poszło kolejne 50 tysięcy. To widać z bardzo dobre kosmetyki, węż uznawane za drogie. Tak, to prawda. E, I i czy, czy państwo uważacie, że nasi potopieczni nie mają prawa skorzystać e, z usług... E, w naszym domu z najlepszych marek, Kerastas, Goldwell, tak? Ma, Dostajemy na to, panie redaktorze, środki i gospodarzymy się nimi tak, aby nasi potopieczni byli, y, czuli się wyjątkowo w naszych placówkach, żeby byli doceniani, czuli się naprawdę jak ktoś wyjątkowy. I to robimy. Jeżeli ktoś z urzędników mi powie, że mam tego nie kupować, to parsknę śmiechem. To parsnę po prostu śmiechem. Stać nas na to i będziemy takie rzeczy kupować. Będziemy kupować im e, markowe ubrania, jeżeli będą w dobrych cenach, będziemy im kupować perfumy, będziemy kupować kosmetyki, bo te osoby po prostu na to zasługują. Według byłego agenta CBA wszystkie drogie zakupy stowarzyszenia można wytłumaczyć w jeden sposób. Wszystko dla podopiecznych. O finanse Helpera postanowiliśmy zapytać w Urzędzie Wojewódzkim, który od 2010 roku przydzielał dotacje Helperowi. Udajemy się na spotkanie z przedstawicielami placówek podobnych do Helpera. Kierował nim Marcin Jastrzębski, człowiek, który zaczął kontrolować domy prowadzone przez Tomasza Kaczparka i jego żonę. Jesteśmy w trakcie opracowywania decyzji administracyjnych, które mają na celu... Na Stwierdzenie wydatkowania tej dotacji nieprawidłowo. Tomasz Kaszmarek zarzuca wam, że celowo go nękacie kontrolami, Czy jest to sprawa polityczna. Nie, nie jest to sprawa polityczna, jest to normalna kontrola. Finanse do tej pory przez służby wojewody nie były badane. Tutaj mamy gabinet taki rehabilitacyjny, gdzie nasi potopieczni są aktywizowani ruchowo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Mamy gości z Warszawy, którzy chcieli zobaczyć, jak funkcjonujemy na co dzień, jak Państwo spędzacie czas w naszych placówkach. Dzisiaj Tomasz Kaczmarek chwali się jakością świadczonych usług. Ale żeby lepiej zrozumieć funkcjonowanie stowarzyszenia, trzeba pokazać, jakie spółki współpracują z helperem. Stowarzyszenie Helper, które prowadzi środowiskowe domy samopomocy, zlecało zadania spółkom P i PMP w których pojawiają się Katarzyna K., Marzena H. i Tomasz Kaczmarek. Żądając pieniędzy za wynajmu aut, za szkolenia, za organizowanie imprez... Ale panie panie, panie redaktorze, no znowu pan dobiera słów w taki sposób, żądając. Ja niczego nie żądam, tak? I niczego nie oczekuję. Ja na co dzień... Ale pan patrzy sam sobie. Nie, no tak, pan, nie. pan jest dyrektorem danego domu, dyrektorem do spraw organizacyjnych. To jest nasza znaczy spółka, które świadczą usługi, które nie, pan zlecą. Nie, to nie, to, to nie jest tak. Nie przypierajcie mnie panowie do muru, bo mówimy o kwotach symbolicznych. Na wolnym rynku tego typu usług, inny podmiot, wziąłby horrendalne pieniądze to, to brzmi, jakby jakbyście Państwo założyli spółki po to, żeby minimalizować koszty prowadzenia tych domów. Tak, to tak, prawda. To brzmi, no ale, to... ale bo to jest prawda. Ale ja osobiście A... ja nie wierzę, w coś takiego. Ale nie. dobrze, tylko.. Chcę, aby te placówki służyły ludziom, którzy potrzebują wsparcia. I to tak ciężko w to uwierzyć? Na pewno Poza kwestiami finansowymi urzędnicy wojewody zarzucają Tomaszowi Kaczmarkowi, że zastraszał kontrolerki, które przychodziły do domów stowarzyszenia. A czy dzisiaj Pani stres? Jak najbardziej? Zdarzyło się, że kontrolerki wezwały policję, gdy czuły presję ze strony byłego agenta. Kaczmarek nagrał, jak tłumaczy tę sytuację przybyłym funkcjonariuszom. A ja mam jeszcze pytanie do panów policjantów, bo przecież wykonujecie swoje czynności służbowe. Czy w waszej ocenie zaszło teraz do jakiejś sytuacji zagrożenia dla pani urzędniczek? Nie było takiej sytuacji, tak? Dziękuję bardzo. Udało nam się dotrzeć do jednej z kontrolerek. Mówił, żebyśmy się nie oddalały, żebyśmy były cały czas obie w obiektywie, żeby przypadkiem coś nie zaginęło. Koleżanka w, w pewnym momencie nie wytrzymała, wpłynął tak stresująco na koleżanka, że zwróciła mu uwagę, że narusza jej sferę osobistą. Nie życzy sobie, żeby ta blisko się zbliżał. Nawet dochodziło do duszności, tak? Stres zadziałał na y, kontrolera, że, że miał problemy z samopoczuciem. Wywarł nas, na nas taką presję, że tak, powodował paraliż i taki strach wewnętrzny. Tomasz Kaczmarek przyznaje, że nagrywał urzędniczki, ale nigdy ich nie zastraszał. Tomaszowi Kaczmarkowi towarzyszymy w drodze do prokuratury. Twierdzi, że wszystkie działania wojewody to zemsta polityczna. Środowiskowe domy powstały w 2010 roku. Zaangażowałem się w pracę w tych domach po tym, jak poznałem moją żonę. Okazało się, że moje pojawienie się w domach Budziło zainteresowanie i szaleńcze ataki. Nie widzę w tym nic złego, że te domy w taki sposób działały. To dlaczego toczą się aż dwa postępowania w sprawie nieprawidłowości i finansowych i innych? Hmm. Toczą się trzeci rok. Nic w, tej spra w tych sprawach się y, nie dzieje. Owszem, ja wychodzę z założenia, że można gdzieś na jakimś etapie pracy popełnić jakiś błąd, Gdzie się drzewo rąbie, tam wióry lecą. Nikt nie jest idealny. Prokuratura w pierwszym śledztwie badaczy Helper wyrządził szkodę na blisko 16 milionów złotych skarbowi państwa i samorządom. W drugim uważa, że władze Helpera wydały 32 miliony złotych z dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem, a ponad 7 milionów złotych dotacji pobrały nienależnie. W tym postępowaniu prokuratura ośmiu osobom przedstawiła zarzut. Wśród podejrzanych jest siedmiu podwykonawców robót budowlanych. Z władz helpera zarzuty usłyszał tylko Arkadiusz Esz, były mąż Katarzyny K. A co z innymi ludźmi ze stowarzyszenia? Dlaczego, dlaczego była pani z Tomaszem Kaczmarkiem, pani prokurator pieniążek, z wizytą? Po co była, po co była ta wizyta? Zapraszamy po przerwie. Once I stood in the night With my head bowed low In the darkness as black as could be And my heart felt alone And I cried Your face No to super Badamy sprawę wydatków i powiązań W stowarzyszeniu Tomasza Kaczmarka I jego żony Katarzyny Prokuratura badająca sprawę Postawiła zarzuty ośmiu osobom Zarzutów nie ma ani były agent CBA, ani Katarzyna K. Te postępowania są w toku. Gromadzony jest bardzo obszerny materiał dowodowy. Metodyka prowadzonego postępowania przygotowawczego nie pozwala na ujawnienie dalszych czynności procesowych, ani wskazanie kiedy, komu i jakie zostaną przedstawione zarzuty. Czy po tym jak Tomasz Kaczmarek trafił do stowarzyszenia, mógł mieć wpływ na spowolnienie prokuratorskiego śledztwa? Czy mógł wykorzystać dawne znajomości z CBA i Sejmu, żeby odsunąć oskarżenia od siebie i swojej żony? W olsztyńskiej prokuraturze okręgowej śledztwo intensywnie toczyło się do połowy 2016 roku. Wtedy olsztyński prokurator, który je prowadził, został od sprawy odsunięty. Wszystko przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które nakazywało sprawę przesunąć wyżej. Akta trafiły do prokuratury regionalnej w Białymstoku. Tą prokuraturą kieruje Elżbieta Pieniążek, która pracowała w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tym samym czasie, co słynny agent Tomek. I to właśnie do prokurator pieniążek Tomasz Kaczmarek wybrał się na wizytę z posłanką PiS i Iwoną Arendt. Rzeczywiście pojechałem do prokuratury regionalnej w Białymstoku na spotkanie z przedstawicielem tej prokuratury to była pani prokurator, nie pamiętam jej nazwiska. Nie zna pani chyba? Nie znam chyba. tak. Na, na, dziś nawet nie pamiętam jej nazwiska na oczy. To był pierwszy raz, kiedy tą panią... No to, to była mała wtedy, z, kiedy zaczynała się pracy. No ale dobrze pan wie, że ja wykonywałem zupełnie inne zadania, tak. Ja nigdy nie byłem... E, to nie miał pan z nią kontaktu. ...który miał styczność z pracownikami pracującymi w oficjalnych e, placówkach Centralnego biura Antykorupcyjnego. Tę niecodzienną wizytę ujawnił Robert Zieliński, dziennikarz śledczy portalu tvn24.pl. Oni byli jednymi z pierwszych pracowników CBA, najbardziej zaufanych wobec twórcy CBA, Mariusza Kamińskiego. Było to spotkanie niezorganizowane, niezapowiedziane, a do obowiązków prokuratora należy przyjąć osoby, które zgłaszają się do prokuratury w ramach przyjęcia interesantów. Dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że w Helperze zatrudniony był syn posłanki Arendt. Tej samej, która z byłym agentem pojechała na spotkanie z szefową Białostockiej Prokuratury Regionalnej. Jesteśmy dziennikarzami Superwiziera TVN. Realizujemy materiał dotyczący Helpera. Okay. E, I chcieliśmy zapytać, dlaczego Pani tak wspiera to stowarzyszenie? Ja wszystkie stowarzyszenia wspieram. wszystkie? Sprawdzi, oczywiście. Proszę sprawdzić moje interwencje i mówię, że zapraszam a, do biura. A czy wsparcie ma w związku z tym, że Pani syn był zatrudniony w stowarzyszeniu? No mój syn był on tylko w wakacje. No umowa o pracę też nie była Ja sobie to załatwiał, ja tam. A co była ta wizyta Prokuratorza Regionalnej? Dlatego, że uważam, że nieprawidłowo y, prowadzili wtedy działania. Jaką Pani ma opinię na temat tego, co się dzieje wokół Stowarzyszenia Helper? Po chwili posłanka jednak zdecydowała się na rozmowę. Przychodzili do mnie pracownicy Helpera, że są na nich wymuszane zeznania np. przez policję. Mam je, zapraszam do biura. Poważne po, oskarżenia. Poważne tak, oskarżenia. Ja, to wszystko jest w prokuratorze. Wśród tak wszystkie... transakcji badanych przez śledczych pojawiła się również prywatna darowizna. W okresie, kiedy Tomasz Kaczmarek dołączył do stowarzyszenia, otrzymał 2 miliony złotych. Kaczmarek na początku rozmowy z nami deklarował transparentność. Czy odpowie na pytanie od kogo i dlaczego dostał 2 miliony? Zapraszam. Mm -hmm. Czy dziś jestem zobowiązany do tego, aby składać oświadczenie majątkowe? i Nie czuję się dzisiaj do tego zobowiązany, aby tłumaczyć. Znaczyć się przed, stałym całym szacunkiem dla was panowie, przed panami, jakim majątkiem ja dzisiaj w sposób zgodny z prawem e, dysponuję. Kontrola skarbowa nie była w stanie wyjaśnić, skąd pochodzą te dwa miliony. Uznano, że pana ma? to, bawczy, to... pan co, no, ale to takie pytanie należałoby zadać urzędowi kontroli skarbowej. Insynuowanie, że mogą dopuścić się jakichś działań niezgodnych z prawem. I rzucanie kwotami, które mają sparaliżować opinię publiczną, to są czasami po prostu poniżej pasa. Po wynikach kontroli wojewoda Spis podjął radykalne kroki wobec helpera. Pod koniec 2017 roku cofnął wszystkie pieniądze na dwa domy w Olsztynie i Jedwabnie. Po tej decyzji Tomasz Kaczmarek zwołał konferencję prasową. Podjęcie decyzji ostatniego dnia roku kalendarzowego było po prostu barbarzyństwem wobec tych, którzy są w naszym społeczeństwie najsłabsi. Dlatego podjąłem taką decyzję, aby to z własnych środków utrzymać w tym okresie ich pobyt. Na początku 2018 roku Kaczmarek ogłosił, że on i żona rezygnują z działalności w stowarzyszeniu. Na pewno się nie w tej walce, że będę korzystał ze wszystkich możliwych e, narzędzi prawnych. Z milionów z budżetu państwa z pewnością korzystali podopieczni stowarzyszenia. Ale czy władze helpera wykorzystywały te środki także na własne potrzeby? Do zobaczenia jutro. Na to pytanie powinna odpowiedzieć prokuratura. Podejrzanych jest już osiem osób. Ale bez zarzutów pozostaje szefostwo stowarzyszenia. Czy uda się wyjaśnić, czy władze Helpera złamały prawo? Do stowarzyszenia dalej płyną gigantyczne pieniądze, bo Helper wciąż ma inne domy opieki i dostaje kolejne dotacje.